Fora ...i tam są takie ciekawe, dziwne wypowiedzi, że e, umieszana jest jej zasługa, bo oczywiście Bajewa przegrała, no to dlatego nasza Polka wygrała. A ja chciałem powiedzieć tak, że e, w sporcie mamy e, sferę metafizyczną i sferę motoryczną. W sferze motorycznej faktycznie Bajewa jest najlepsza na świecie, no ale szczerze niestety poległa w sferze metafizycznej nie poradziła sobie po prostu z presją. Taki jest sport. 022 i trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl radio.pl 13 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Teraz porozmawiamy o tym, co dzieje się w Korei Północnej. Moim gościem jest pan Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzieją się dziwne rzeczy, bo Korea Północna zgodziła się na otworzenie przejść granicznych dla turystów i dla przedsiębiorców z Korei Południowych. Zgodziła się także na wznowienie programu łączenia rodzin. Ale ta sama Korea Północna wprowadziła stan nadzwyczajnego pogotowia w związku z rozpoczynającymi się w Korei Południowej wspólnymi amerykańsko-południowo-koreańskimi manewrami wojskowymi. Tutaj zagrożenia żadnego raczej nie będzie, bo te manewry to, to symulacje komputerowe i ćwiczenia i testy łączności, tak więc Chyba żadnych naruszeń z stref nie będzie. Ale o co chodzi? Z jednej strony Korea mówi tak, trochę poluzujemy, a z drugiej strony Korea Północna mówi jednak nie, napinamy mięśnie. No właśnie, według jedny, jednych obserwatorów to jest absolutnie schizofreniczny reżim, który potrafi robić trzy rzeczy kompletnie od siebie odbieżne, kompletnie różne w tym samym czasie. Według innych jednak jest jakaś logika. Ta logika może się nam wydać, dziś ale jest logika w działaniach północno-koreańskich. Jeżeli chodzi o to przygotowanie do odparcia ataku amerykańsko-południowo-koreańskiego, to jest swego rodzaju rytuał. Przy każdym ruchu Zawsze. wojsk, przy każdych ćwiczeniach, a te ćwiczenia są, ponieważ pamiętajmy, jest sojusz USA-Korea Południowa. Za każdym razem ci z północy mówią, że to jest przygotowanie do wielkiego ataku na ich ojczyznę i trzeba postawić całą armię w stan gotowości. Ważniejsze jest to drugie bo to jakby wpisuje się w szereg działań Korei Północnej, które wskazują, że ona chce jakichś rozmów z Zachodem, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. To drugie, czyli otwarcie przejść granicznych dla turystów i dla przedsiębiorców z Korei Południowej. Tak, to jest oczywiście bardzo ograniczone otwarcie. Dokąd bo... jeżdżą turyści z Korei Południowej do Korei Północnej? Turyści co? jeżdżą do pewnego parku krajobrazowego z górą, która dla wielu Koreańczyków jest górą świętą o magicznym znaczeniu w wielu legendach koreańskich, ona się pojawia. To jest przy wschodnich wybrzeżach Półwyspu Koreańskiego. Natomiast od Czy razu... Te wycieczki to nie są, nie, nie jest to zwiedzanie Korei Północnej, tylko podróż do, do enklawy turystycznej. Dokładnie. To jest, zresztą to, jest, to są wizyty, które są obsługiwane przez koncert Hyundai, której prezes wynegocjowała jakby to porozumienie. One są kontrolowane w najdrobniejszych szczegółach. Auto Busy poruszają się według wytyczonych tras. Nie można z tych tras zbaczać, nie można robić nic na własną rękę. Wręcz w tym roku była sytuacja, kiedy jakaś turystka albo zabłądziła, albo nie wiedziała gdzie jest i została zastrzelona przez Koreańczyków z północy. I wtedy ta wymiana została zawieszona po tym incydencie, ale Koreańczycy północni zarabiają na tych wycieczkach i to słono. Jak najbardziej. I oczywiście 99,9% tych pieniędzy idzie bezpośrednio na utrzymanie reżimu, a przede wszystkim sił zbrojnych. Taka sama sytuacja z, ze strefą, specjalną strefą ekonomiczną Kessong, która jest zaraz za granicą, za granicą zawieszenia broni pomiędzy dwoma korami gdzie tak właściwie miejscowi pracownicy są przy liniach oni dostają, dostają wypłatę, ale nikt nie jest w stanie skontrolować, czy oni tą wypłatę mogą wziąć do domu, czy od razu nie jest ona przyjmowana przez, przez, przez reżim północno-koreańskich. Czyli to z kolei jest biznes dla południowej kolei, która wykorzystuje w tym momencie tanią siłę roboczą, tak? To jest trochę inny projekt. Koniec lat 90., początek tej dekady, wielkie koncerny zostały zachęcone przez polityków, żeby na północy inwestować. To miał być projekt, który miał służyć zbliżeniu obu Korei. Dzisiaj też dostaliśmy wiadomość, że umarł prezydent, były prezydent Korei, Kim de Sung. On był twórcą tej słonecznej polityki ocieplenia i samysł był taki, że następują inwestycje, poznajemy się lepiej, następuje zbliżenie i potem jest jakiś przełom polityczny. Oczywiście Korea Północna reżim Kim Jong-il'a w na wiele sposobów wykorzystał dobrą wolę Korei Północnej i też te inwestycje biznesowe, to jest też główny, po, główny powód krytyki, że południe inwestuje, południe robi jakieś gesty, a północ nie zmienia swojej polityki. A ten program wciąż jest realizowany przez południową Koreę, tego słonecznego zbliżenia się do Korei Północnej? On został, za, on został zakwestionowany przez nowego prezydenta, który półtorej roku temu doszedł do władzy i wtedy też nagle Korea Północna zaczęła ogłaszać, że południe już nie jest dla niej partnerem. Tutaj stosunki pikowały na łeb, na szyję od początku tego roku, gdzie w którymś momencie Korea Północna stwierdziła, że ona żadnymi porozumieniami, nawet technicznymi, nie czuje się związana z Koreą Południową i właściwie dla niej wojna na, na Półwyspie Koreańskim ciągle, ciągle trwa, Ci z północy wysyłali sygnał jasny, dla nas południe nie jest, nie jest partnerem, dla nas partnerem są Stany, Stany Zjednoczone. Zjednoczone. Tutaj trzeba zauważyć, że e, to była wizyta i, i porozumienie e, no, prezesa prywatnego koncernu, więc tutaj rząd południowo-koreański bardzo sceptycznie e, odnosił się e, i odnosi się ciągle do tego porozumienia. Ta schizofreniczna sytuacja między Koreami widoczna jest na granicy północno koreańsko południowo-koreańskiej, południowo bo kiedy jest ostro, to ta granica jest bardzo niebezpieczna. Można tam zginąć bez ostrzeżenia, ale kiedy jest taka chwila odprężenia, no to, to, to, to, to trochę tak... Paranoidalnie wygląda sytuacja na tej granicy. Pan widział tych żołnierzy po jednej i po drugiej stronie w momencie odprężenia, czyli, czyli, czyli kiedy nie jest aż tak źle. Jak wyglądają ci żołnierze po jednej stronie i ci po drugiej stronie? Tak, znaczy jest taki mały punkt, gdzie zamiast czterokilometrowej strefy zdemalizowanej ci żołnierze się spotykają. Oni stoją twarzą w twarz i oczywiście zawsze ważny jest ten element symboliczno-propagandowy. Z obu stron zresztą są dopuszczone do tego punktu wycieczki. Także kiedy ja odwiedzałem ze strony południowo-koreańskiej, ze strony północno-koreańskiej akurat była chińska wycieczka. Ci z południa wyglądają jak kopie amerykańskich żandarmów, czyli doskonale odprasowane mundury, najbardziej rośli i dobrze wyglądający synowie południowo-koreańskiej ziemi. Ciemne okulary, hełmy. Z drugiej strony wygląda to o wiele gorzej. Jednak tężyzna fizyczna nie ta. Mundury kroju sowieckiego, czyli sowieckie czapki, takie. To jest, to, to widać, że to jest drugi, drugi sort. i Oni, oni się... patrzą sobie w oczy, wytrzymują te spojrzenia? Oni patrzą sobie w oczy. Ci z południa mogą jeszcze nosić czarne okulary pewnej znanej firmy, której nazwy tutaj nie zdradzę, ale chodzi o to, żeby wyglądać jak najbardziej bojowo, więc żołnierze południowo-koreańscy na przykład mają specjalne, specjalną postawę bojową, która jest no, odwzorowaniem południowo-koreańskiej ko sztuki walki, taekwondo. Ci z północy po prostu stoją wyprężeni na baczność, zgodnie z dobrymi sowieckimi wzorcami. Tak, I na że... to spotkanie gladiatorów z dwóch stron podchodzą już te wycieczki, z tej strony chińskiej, a z tej strony tak, amerykańskiej tym, i koreańskiej. Z że wszyscy dokładnie wiedząc, że, że za tymi żołnierzykami z Korei Północnej stoi milionowa armia, jest kilkaset... E, tysięcy żołnierzy, e, wiele tysięcy mhm. e, armat, rakiet wycelowanych w to właśnie miejsce. Kiedy, e, Dwa kilometry dalej właściwie czołgi z, z włączonymi silnikami w przenośni. E, dokładnie. Jeżeli zaczyna się jakiś, e, jakiś właśnie stan alarmu, no to wtedy e, te, te czołgi zaczynają grzać silniki. E, 60 kilometrów dalej jest Seul, stolica południowej Korei, E, absolutnie niesamowita metropolia, która jeżeli w północnej Korei coś się zdarzy, jeżeli zostanie podjęta decyzja, do to do ciągu pół godziny może się zamienić e, w morze ruin. I to jest atak nie do zatrzymania? Te 60 kilometrów do pokonania dla północnej Korei? To nie jest dojście żołnierzy, chociaż e, Ci z północy próbowali i można oglądać po południowej stronie granicy kilka tuneli, które były drążone pod ziemią po to, żeby żołnierze mogli przejść. Mhm. Ale tak naprawdę to jest atak rakietowo-artyleryjski. Jeżeli to jest atak nagły, to zanim te wszystkie stanowiska zostaną zniszczone, to one oddadzą wystarczająco dużo salw żeby bardzo dużo strat spowodować gęsto zaludnionych. Czyli nie, nie, ma, nie ma tyle rakiet przechwytujących, żeby złapać te wszystkie rakiety, które Nie ma jak tego przechwycić. Zobaczmy na Izraelczyków. Oni mają bardzo prymitywne rakiety palestyńskie po drugiej stronie i też mimo swojego zaawansowania technologicznego no, nie udało im się znaleźć sposobu, żeby zastrzelić tego typu rakiet. Więc Gdy... na tym polega problem północno-południowo-koreański, że jeżeli będzie wojna, Korea Północna upadnie, reżim zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi, ale kosztem kilku milionów e, cywilów. E, na pewno z południowej Korei. A wracając jeszcze do tego, co dzieje się na granicy w momentach odprężenia, no to tam śmiesznie niekiedy bywa, tak, bo, bo wystawiają megafony i puszczają sobie piosenki tudzież pieśni patriotyczne. To, też... to raczej było w, w momentach takiego napięcia. Tam oczywiście są wiele bardziej krwawsze epizody, kiedy na przykład próbowano po południowej stronie tej strefy ściąć drzewo, które zasłaniało widok z pewnego posterunku obserwacyjnego, Żołnierze z Północy wyszli i tymi samymi siekierami zarąbali trzech żołnierzy, w tym dwóch Amerykaninów. Więc wtedy, to były lata 70., wtedy zdecydowano się, że drzewo zostanie ścięte, wybrała się brygada uzbrojona po zęby, a ubezpieczało ją amerykańskie lotniskowce. W tym momencie znowu jest okres napięcia. Wcześniej właśnie tego rodzaju, tego rodzaju gadżety, jak pieśni patriotyczne, jak zawody, kto zrobi większą flagę, kto zrobi wyższy maszt flagowy. Co ciekawe, w tej strefie zostało też kilka wiosek. I o, o, o ile w południowej Korei dostaje się specjalne dodatki za mieszkanie w tej strefie wojennej, jakby na to nie patrzeć, to w północnej Korei Wioski teoretycznie są, ale przypadkowo wszyscy mieszkańcy wyglądają jak no, przygotowani do boju żołnierze, czyli kobiet, dzieci i staruszków w tych wioskach się nie uświadczyło. Dziękuję za rozmowę. Pan Łukasz Kulesa z Polski, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. A słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. You're on your ear, the ocean's near. The light decided to fade. Your highest time, you found the climb. It's hard to focus on more than what's in front of you, electron. takie pytanie, bo ja nie mam świadomości, a wam będzie łatwiej się dowiedzieć. Upadł kontrakt ze Stocznią Gdańską, okej. Okay. Natomiast myśmy równolegle podpisali kontrakt na dostawy z gazu z Kataru. Czy to było powiązane, czy my ten gaz musimy jednak kupić, mimo upadku kontraktu na sprzedaż Stoczni Gdańskiej? Ten temat powróci w Pulsie Trójki. Bardzo ciekawe pytanie. Puls Trójki o 17.45 polecam, a nasz telefon 022 i 7 trójek. Trójce się wychowałem, trójkę pokochałem, a ona tę miłość odwzajemniła. Jestem dumny z faktu, że od 15 lat mogę pojawiać się właśnie na falach trójki. A pierwsza rzecz, którą robię po zmianie samochodu, to naklejam na szybę znaczek trójki. Bo to najlepszy znak jakości. Nazywam się Janerka, nagrywam te różne wszystkie fajne płyty, których słuchacie w radio i popieram, absolutnie popieram trójkowy znak jakości. Zapraszam na stronę trójki.org.pl, gdzie znajduje się numer konta. Mogą też Państwo dzwonić pod warszawski numer telefonu 64 55 888. Zapraszam i polecam. Michał Olszański. Przyjacieletrujki.org.pl proszę znaleźć w internecie. Tu trójka jest 17.30. Wiadomości ekonomiczne. Studio Paweł Sołtys. Płace w polskich przedsiębiorstwach już nie spadają. W lipcu nasze zarobki były średnio o 2,3% wyższe niż w czerwcu i blisko o 4% wyższe niż przed rokiem. A to oznacza, że inflacja nie pożera podwyżek płac i stać nas na coraz więcej. Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie wyniosło w lipcu 3362 zł. Wyższe płace to jednak radość coraz mniejszej liczby pracowników. Jak podał GUS zatrudnienie w firmach spadło przez miesiąc o 1,1%, a przez rok o 2,2%. Związkowcy zgadzają się na częściową prywatyzację kghm Stawiają jednak warunki. W piśmie do zarządu spółki pracownicy polskiej miedzi domagają się gwarancji zatrudnienia dla całej załogi na co najmniej 10 lat. Wśród pięciu dodatkowych żądań znalazł się postulat o odstąpieniu od ukarania pracowników, którzy tydzień temu wzięli udział w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym. Zarząd spółki chce ich pozbawić 14 pensji. Jeśli do poniedziałku postulaty związkowców nie zostaną spełnione, rozpocznie się spór zbiorowy. Takiego optymizmu w Niemczech nie było od trzech lat. Indeks Instytutu Badawczego CTW mierzącego nastroje gospodarce, w gospodarce podskoczył nie o 7 jak się spodziewano, ale aż o 16,5 punktu do ponad 56 punktów. To najwyższy poziom od kwietnia 2006 roku. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie ankiet, które Instytut rozsyła do ponad 300 analityków i instytucji finansowych. Ich optymizm to zasługa danych z gospodarki. Jak się okazuje Niemcy wychodzą z recesji szybciej niż Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. W drugim kwartale Federalny Urząd Statystyczny zamiast spadku zanotował wzrost pro produktu krajowego brutto. Niemieckie PKB urosło od kwietnia do czerwca o 30%. Przenieśmy się teraz na warszawską giełdę. Po serii spadków na parkiecie przeksiążęcej zagościły wzrosty. WIG-20 podniósł się o 1,1%. Zielono jest również na giełdach. W Nowym Jorku Dow Jones i S&P 500 rosną po 70%, po a Nasdaq o 0,9%. Na koniec notowania walutowe. Złoty nieznacznie umacnia się wraz z rosnącymi kursami akcji. Od rana waluty potaniały średnio o 1 grosz. Wyjątkiem jest które drożeje o 3 grosze do 4 ,87 zł 87 groszy. Pozostałe waluty euro po 4,16, dolar 2,94, frank szwajcarski 2 ,74 zł 74 grosze. W serwisie ekonomicznym wyjątkowo bez informacji o dalszym losie polskich stoczni najnowsze doniesienia w tej sprawie w pełnym wydaniu serwisu Trójki o 18. Zapraszamy do Trójki. Ja się chciałem odnieść do pewnej wypowiedzi jednego ze słuchaczy dotyczącej stoczni. Tam padło takie stwierdzenie, że szef tego pana, jeżeli mu się nie opłaca, to zbija cały interes, nie martwi się o, o pracowników. To chciałbym tylko zwrócić uwagę na coś takiego, że po pierwsze nie każda firma zatrudnia 4 tysiące ludzi. Ja sam prowadzę firmę, więc wiem jak to wygląda. To jest pierwsza kwestia. A po drugie, w momencie kiedy zwalnia się tyle osób, to ci wszyscy ludzie przechodzą na moje utrzymanie i na utrzymanie państwa, więc ja będę musiał w przyszłym roku zapłacić większe podatki. Dlatego wolę, żeby było to obwarowane jakimiś tam e, nakazami, jeśli chodzi o sprzedaż stoczni. Radio, fale niech zaleją świat Radio, to jest regedersk Polska Ta misja to obudzić świat Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać I w stu tysiącach serc wciąż płynie jeden vibe I złe same. Nie tak zawsze gra. Wygryg radio, fale mnie zaleją świat. Wygryg radio, to jest reggaetę skórską. Ta misja, to obudzić świat. I nadzieja, w mieście gdzie ja Wychowamy się w betonu w gentach Babilonu, yeah Białem w nogę na podwórku i strzelałem gole Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę W życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni Gry radio A widzicie niech tak zawsze gra Gry radio fale mnie zaleją świat Gry radio to jest regete z Polska, ta misja to obudzić świat. Nie mamy złota, ani posiadłości, my wysyłamy etel przez łanie